czci córki Jefty Giladczyka. I ostatnio tutaj rozważaliśmy ten aspekt pochopnej decyzji czy pochopnego ślubu, pochopnej obietnicy, którą Jefta złożył w swej gorliwości. W dobrym zamyśle chcąc uczcić Boga i o smutnych konsekwencjach jakie to za sobą pociągnęło tak dzisiaj Adaś czytał z księgi przypowieści gdzie nie ma rozwagi tam nawet gorliwość nie jest dobra gdzie nie ma rozwagi tam nawet gorliwość nie jest dobra i mówiliśmy o tym niebezpieczeństwie o wielkim niebezpieczeństwie i o wielkim źle, które jest wynikiem ślepej gorliwości, które jest wynikiem niedouczonej gorliwości, które jest wynikiem gorliwości, która nie jest mocno zasadzona na prawdzie. I mówiliśmy o tych przykładach, które wciąż wokół nas są. I ludzi, którzy do dzisiaj dnia cierpią. i Moglibyśmy przytaczać masę przykładów z historii. Ludzi, którzy oddali swe życie oddali swe majątności oddali swój talent oddali wszystko co mieli z wielką gorliwością i z wielkim poświęceniem dla złej sprawy dlatego, że byli niedoinformowani o tym czego Bóg od nich oczekuje co naprawdę Bogu jest miłe co naprawdę Bogu się podoba i co będzie miłą dla Niego ofiarą oni w swej gorliwości służyli Bogu łamiąc wolę Bożej. Nie znając woli Bożej. Często będąc błędnie kierowani przez swoich religijnych przywódców. I to dzisiaj oglądamy nadal. To się nie zmieniło. I to wiemy też, że i nas dotyczy. I w naszych zborach możemy to zaobserwować. Gorliwość i chęć podobania się Bogu i służenia Bogu, ale nie tak, jak Bóg przekazał. Ale według jakichś ludzkich dzisiejszych pomysłów ale według ideologii zaczerpniętych z tego świata. Ale według jakichś pomysłów, które ludzie mają i wydają im się, że to Bóg zaakceptuje, Bóg to przyjmie, Bogu będzie to miłe. I są gorliwi, i są szczerzy, ale nie są oparci na prawdzie, ale na swoich własnych wymysłach. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo. Jest to na tyle... Trudny fragment i na tyle niejasny tak naprawdę, jak zobaczymy za chwilę pod pewnymi względami, że tutaj różnego rodzaju kontrowersje się pojawiają i toczą się różnego rodzaju dyskusje, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło. Ja ostatnio jednoznacznie tutaj zwiastowałem, próbując jak gdyby podkreślić głównie tą kwestię tej ślepej gorliwości. Natomiast dzisiaj chciałbym troszeczkę inaczej podejść do pewnych zagadnień w tym fragmencie i spróbować jeszcze spojrzeć na niego troszkę z innych aspektów, gdyż widzę, że i tutaj są ważne dla nas lekcje. Po pierwsze zastanówmy się nad tym, czy Jefta rzeczywiście złożył ją w ofierze. Tak jak powiedziałem, wielu biblistów tak uważa i pierwsi żydowscy komentatorzy jak i pierwsi chrześcijańscy komentatorzy tych fragmentów twierdzili, że Jefta faktycznie złożył ją w ofierze na całe palenie. jakkolwiek zarówno późniejsi żydowscy komentatorzy, jak i chrześcijańscy późniejsi komentatorzy doszli do wniosku co po niektórzy że jednak niekoniecznie złożył ją na ofiarę że ten fragment nie jest jednoznaczny w tej kwestii i można sądzić, że poświęcił ją Panu. I zobaczmy dlaczego. Po pierwsze widzimy, że Jefta był człowiekiem, który miał jakąś znajomość historii swojego narodu. Nie wiemy na ile znał pismo, nie, wie, nie wiemy na ile znał prawo mojżeszowe, ale w tych wcześniejszych negocjacjach z królem amonitów wykazał się dobrą znajomością historii która, jak widzimy, była zapisana w Księgach Mojżeszowych i była idealnym, to co odpowiedział było odzwierciedleniem tego, czym możemy przeczytać w Księgach Mojżeszowych. A więc jest przynajmniej przypuszczenie, że Jefta znał przynajmniej jakąś część pism, że gdzieś miał jakiś kontakt z pismami, chociaż niewykluczone jest, że po prostu była to tylko znajomość historii jego narodu. Gdyby znał pisma, gdyby wiedział, co jest napisane, to przeczytałby w piątej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale i 30 wierszu, Boże, o Bożym stosunku wobec tego typu ofiar składanych z ludzi. Bóg mówił do swojego ludu: strzeż się, Abyś nie wpadł w sidła za nimi Po ich wytępieniu sprzed oblicza Twego I abyś nie pytał o ich bogów Mówiąc Podobnie jak te narody służyły swoim bogom Tak i ja uczynię Nie uczynisz tak Jahwe Bogu Twemu Gdyż czyniły one dla swoich bogów To wszystko Co jest obrzydliwością dla Jahwe I czego Jahwe nienawidzi paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Ty robciu pół, możesz tam, ja włączyłem tam, już. A więc widzimy, że Bóg tutaj wyraźnie mówi w tym fragmencie, że składanie w ofierze ludzi dzieci, synów, córek jest dla niego obrzydliwością to nie jest coś, co, co prawdziwy Bóg chciałby przyjąć. Wiemy, że te rzeczy były powszechne wśród Pogan, te rzeczy były powszechne wśród kananitów i Bóg powiedział dlatego, nie będziesz naśladował ich praktyk, kiedy zamieszkasz w ich ziemi. Nie będziesz kontynuował tego obrzydliwstwa, gdyż ja dlatego ich wypędzam z tej ziemi, że oni czynią tą obrzydliwość, a Ty nie dopuścisz się takiej obrzydliwości. Po drugie, Również w Piątej księdze Mojżeszowej czytamy, że Bóg nie akceptuje żadnej obrzydliwości jako ślub. Nie można było Bogu w ogóle ślubować czegoś, co jest obrzydliwością. W Piątej księdze Mojżeszowej w XXIII rozdziale, XIX wierszu czytamy, nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Jachwę, Boga Twego, zapłaty nierządnicy ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu. Gdyż obie są obrzydliwością dla Pana, Boga Twego. A my tu mamy dwa przykłady obrzydliwości, ale ten wiersz mówi nam, że żadna obrzydliwość nie będzie przynoszona Bogu do Jego świątyni. Tak jak i my dzisiaj. Nie chcemy, żeby ktoś zarobił pieniądze na jakimś brudnym biznesie i przynosił je do zboru. Dziękujemy bardzo za takie pieniądze, za takie ofiary. Nie chcemy takich ofiar. Chcemy ofiary, które są składane z uczciwej pracy. Które Bogu będą miłe. I Bóg również nie chciał w swoich świątyni. Pamiętacie, kiedy Judasz sprzedał Judasza, nawet faryzeusze wiedzieli, że to, tych pieniędzy nie mogą złożyć do świątyni. Ale poszli i kupili pole. A więc... Yy, wypełnienie tego ślubu było obrzydliwością Jefta nie był w stanie tak naprawdę gdyby znał te słowa wypełnić tego ślubu w taki sposób literalny po trzecie zarówno nieruchomości i ziemia ofiarowane przez ślub Bogu mogły być wykupione jeśli ktoś ofiarował Bogu swój dom albo ofiarował swoją ziemię Bogu, a później doszedł do wniosku, że nie jest w stanie tego ślubu dotrzymać, to kapłan oceniał wartość tej ziemi, oceniał wartość tego domu i ten człowiek mógł zapłacić za to i zatrzymać tą ziemię i zatrzymać ten dom. Te ciekawe przepisy możecie przeczytać w Trzeciej Księdze Mojżeszowej w 27 rozdziale zwierzęta, które nadawały się na ofiarę i które zostały ślubowane Bogu w ofierze, ktoś je złoży, tych nie można było wykupić. Ani nie można było ich zamienić za inne. Jeśli ktoś ślubował dane zwierzę, to zwierzę nadawało się na ofiarę, musiał je złożyć. Natomiast oprócz tego, że można było ślubować zwierzęta, można było ślubować nieruchomości, ziemię, można też było ślubować ludzi w ofierze. Ale... Nie była to ofiara, w której człowieka się zabijało. To nie było, nie było tego typu ślubowanie. Ale ci ludzie, którzy byli ślubowani Bogu, najwyraźniej stawali się sługami w Bożej świątyni. I można było ofiarować samego siebie w ten sposób. Można było ofiarować swojego sługę i można było ofiarować swoje dziecko. O tym również możecie przeczytać w tym 27 rozdziale 3 Księgi, Księgi Mojżeszowej. I pismo mówi, że tych też można było wykupić. Że kapłan, według, według płci i według wieku, mógł ocenić wartość człowieka, i można było zapłacić pieniądze, i można było wykupić człowieka nawet z takiego ślubu. Więcej. Pamiętacie, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, Bóg powiedział, że wszystko pierworodne, co otwierało ono, jest moje i do mnie należy. I wszystkie zwierzęta pierworodne miały być ofiarowane Bogu na ofiarę, na ołtarzu. Natomiast Bóg powiedział, że wszystkich swoich pierworodnych synów wykupisz. Że nie złożysz się na ofiarę, że nie ma mowy o czymś takim. Ale musisz wykupić swojego pierworodnego. A więc widzimy tutaj, że Bóg w wieloraki sposób pokazał w swoim Słowie, że złożenie swojego dziecka na ofiarę nie było czymś, co on by akceptował czymś, co on by przyjął czy Jefta o tym wiedział czy nie, to jest inna sprawa i wielu twierdzi, że on tym nie wiedział że żył w kulturze, w której takie rzeczy były normą żył otoczony tymi poganami, którzy to robili i gdzieś w jego słabym poznaniu Boga słabym poznaniu Pisma Jefta w swej gorliwości dla Boga, w swoim oddaniu się Bogu, poszedł ich drogą i zrobił to, co oni zrobiliby dla swoich bożków. Z drugiej strony są inni, którzy mówią to niemożliwe. Jefta musiał znać te rzeczy, musiał o nich wiedzieć i więcej sięgają bo dwa inne argumenty, które są w tekście. Po pierwsze, w wierszu 31, gdzie Jefta składa swój ślub, w naszym tłumaczeniu czytamy Do Pana należeć będzie i na całe palenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie Ale to słowo i jest hebrajskim słowem, które również może być tłumaczone lub albo I robcie nam z Bibli Gdańskiej czytał w środę, ci, którzy byli że tam jest albo w Biblii Gdańskiej. W niektórych tłumaczeniach znajdziecie albo, lub. A więc ten wiersz równie dobrze można było przetłumaczyć. Do Pana należeć będzie lub na całe palenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie. Równie tak można tłumaczyć. Ponadto w wierszu trzydziestym czytamy, że gdy wróciła, no, wcześniej jeszcze prosiła go o to, żeby mogła opłakiwać swoje dziewictwo. Co niektórzy mówią, czyli została dziewicą do końca i nie miała męża. Była oddana do świątyni na służbę i nie mogła wyjść za mąż. Niektórzy tak to rozumieją. Co mogłoby być potwierdzone w końcu wiersza 39, gdzie czytamy, że on zaś uczynił z nią zgodnie ze ślubem, jaki złożył i dalej dodane, ona nie obcowała z żadnym mężczyzną. A więc ten dodatek, niektórzy mówią, sugeruje, że o to chodziło w tym ślubie, że ona po prostu nie miała męża, że ona została dziewicą do końca i była oddana na służbę do świątyni. Tak jak mówię, nie jest to jednoznaczne. Wszystkie te wiersze można też rozumieć w ten sposób, że po prostu to jest podkreślone, to że ona była jedynaczką i że Jechta już nie miał innego potomstwa. I wszystkie te wiersze równie dobrze o tym mogą mówić. Że po prostu pozostał bez potomków. I że ta jego ofiara miała tak poważne konsekwencje. A więc tak jak mówię, nie jest to jednoznaczne i znajdziecie tych, którzy bardzo mocno obstają przy tym, że Jefta na pewno ją złożył, że to nie ulega wątpliwości. Takich czytałem. I innych, którzy mówią absolutnie nie złożył. Nie ma mowy, żeby jej złożył. Jedni drudzy są równie przekonani i jedni drudzy są równie pobożni. Nie to, żeby którymkolwiek z nich ujmować. I ja nie zamierzam rozstrzygnąć tego problemu. I myślę, że też pismo zostawiło nam taki dylemat z jednej strony po to, żebyśmy mogli nad nim się zastanawiać i dyskutować i w tych dyskusjach myślę dojść do czegoś głębszego do czegoś więcej bo kiedy napotykamy się na takie miejsca słabożego, które nie są jednoznaczne które na podstawie których nie jesteśmy w stanie wszystkich faktów dowieść. To tak naprawdę nie o to chodzi w czytaniu Biblii, żeby znać wszystkie fakty i mieć wszystko według dat układane i żeby wiedzieć, co było najpierw, a co było później, a co było wcześniej, a co było pośrodku. Tak naprawdę nie w tym celu Biblia nam została dana. Biblia nam została dana, aby nam objawić Boga, aby nam objawić Jego charakter, aby nam pokazać, jak mamy żyć, aby nam objawić też nasze serca i to, kim my jesteśmy i gdzie jesteśmy. I tego przede wszystkim musimy szukać. I oczywiście y, znajomość faktów, znajomość y, historii, geografii Ziemi Obiecanej i tych wszystkich innych rzeczy jest pomocna w odkryciu tego głębszego poselstwa. Ale nie zawsze jest konieczna, nie zawsze jest niezbędna. I myślę, że tutaj y, możemy wyjąć te lekcje, mimo że nie jesteśmy pewni do końca tego, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Tak jak już ostatnio powiedziałem Jewta składając ten ślub Z pewnością Nie chciał niczego złego I oczywiście kiedy mówię te słowa kiedy ostatnio je powiedziałem Później słuchałem ich Bo przesłuchiwałem tego częściowo przynajmniej I się zastanawiałem, że ktoś mógłby to opatrznie zrozumieć Bo powiedzieliśmy, że bardzo możliwe Że miał na myśli złożenie nawet ofiary z człowieka Już od początku ale kiedy mówię te słowa, że nie miał na myśli nic złego to mówię, nie miał na myśli nic złego w swoim własnym mniemaniu, o to chodzi że on sądził że to co ślubuje jest chwalebne jest miłe Bogu, jest czymś co uczci Boga, a więc o tym mówię, że on w swoim własnym mniemaniu kiedy składał ten ślub i jeśli go wypełnił jak widzimy, że go wypełni, nie wiem dokładnie jak Czynił to z przekonaniem, że czyni to, co jest słuszne Tak jak powiedzieliśmy, to najwyraźniej było wynikiem jego niedoinformowania Jakkolwiek uczynił to, co uczynił Z przekonaniem, że jest to słuszne i tutaj jest coś, co mnie zmusza do refleksji. Jest coś, co mnie głęboko zastanawia. I myślę, czy to nie jest powodem, dla którego Jefta został wpisany w poczet bohaterów wiary w liście do hebrajczyków. Jefta mógł być ignorantem co do wielu kwestii. Natomiast nie był ignorantem jeśli chodzi o kwestię wierności Bogu. Jeśli chodzi o kwestię poświęcenia się dla Boga. I oddania się Bogu. I chcę, żebyście słuchali tego, co teraz powiem, w kontekście tego wszystkiego, co ostatnio powiedziałem. Abyście nie sądzili, że ostatnio mówiłem, że to wszystko, to całe jego zaangażowanie i ta jego gorliwość była negatywna, a dzisiaj chcę mówić, że to jest pozytywne. Nie, nie, nie, nie, nie. Ale chcę spojrzeć na te dwie sprawy. A tak jak ostatnio patrzyliśmy i kładliśmy wagę Na to, że Gorliwość jest tylko dobra I tylko słuszna Kiedy jest oparta na prawdzie Tak dzisiaj chcę położyć nacisk Na drugą sprawę A co z suchą ortodoksją? A co z tymi, którzy twierdzą, że znają prawdę, Ale nie mają gorliwości? A nie znają takiego Nie mają takiego serca, jakie było wiewcie W tym pozytywnym sensie tej gotowości na jakiekolwiek poświęcenie, gotowości na jakąkolwiek ofiarę, żeby uczynić to, co z Bogu, Co z tymi, którzy żyją w takiej duchowej obojętności, którzy nie są gotowi zrezygnować z jakiejś przyjemności, nie są gotowi zrezygnować z jakichś tutaj doczesnych korzyści, materialnych, zdrowotnych czy innych, aby poświęcić to dla Królestwa Bożego. Od jakiegoś czasu słucham takich rozmów z misjonarzami w różnych krajach. I czasami słyszę historię o ludziach, którzy mieli 23 lata. 25 lat i oddali swoje życie, żeby zanieść Ewangelię gdzieś do Indian, którzy ich tam za zaćgali dźdami którzy gdzieś pojechali, sprzedali wszystko, co mieli i służyli mnie raz kilka tygodni zaledwie. Zostali zabici. Młodzi ludzie. Często młode małżeństwa z małymi dziećmi Widzicie, my dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, które tak bardzo troszczy się o życie. Które tak zabiega o to, żeby być jak najdłużej młodym, jak najdłużej zdrowym, jak najdłużej szczęśliwym, i zadowolonym, i zaspokojonym. Że czasami przenika to naszego chrześcijańskiego myślenia. Myślimy, że to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I myślimy, że tak bardzo musimy pilnować tego swojego życia, tak bardzo musimy o nie dbać, zapominając o słowach Pana Jezusa, który powiedział... Jeżeli ktoś chce zachować swoje życie na tym świecie, to niech wie, że straci je. Widzicie, my dzisiaj tak bardzo jesteśmy zainteresowani tym, żeby jak najlepiej, jak najwygodniej, jak najzdrowiej nam się żyło i te wszystkie inne rzeczy. Ale co, kiedy Bóg od Ciebie zażąda tych poświęcenia tych rzeczy dla swojego Królestwa? Co kiedyś przyjdzie ci nie zjeść wystarczająco dużo? Kiedy ci przyjdzie nie spać wystarczająco dużo. I kiedy przyjdzie ci oddać to, co tam sobie zarobiłeś i to, co sobie tam na coś przeznaczyłeś i coś tam sobie wyobrażałeś, że będziesz miał. I Bóg pokaże Ci na potrzeby, która jest większa od Twojej. I od Ciebie Twojej zachcianki. Zarządza od Ciebie zrezygnacji z Twojej przyjemności. Albo z tego, co Ci się wydaje, że Ci się należy. Z tego, co Ci się wydaje, że jest konieczne dla Ciebie. Co jest niezbędne Tobie do życia. Czy Bóg może od nas tego żądać? Czy Bóg ma prawo żądać od nas? Czy Bóg może oczekiwać, że my będziemy cierpieć dla Niego? Że będziemy znosić jakieś nieprzyjemności dla Niego? Że ludzie będą nas pałcami pokazywać? Że będą się z nas śmiać? Że coś tam za naszymi plecami będą mówić. Że nasze dzieci będą w szkołach prześladować. Czy Bóg może od nas czegoś takiego żądać? I czy my mamy w sercach gruliwość dla Boga? I czy my mamy w sercach takie poświęcenie dla Boga, że jesteśmy gotowi te wszystkie rzeczy poświęcić? Aby Jego Królestwo było pierwsze. Czy też jesteśmy zachowawczy? Czy też jesteśmy na tyle rozsądni, i na tyle przewidujący możliwe ofiary, że wolimy w czas się wycofać. A potem dziwimy się, że nasze życie pozbawione jest mocy takiego oddania się Bogu całkowitego. I że gdzieś jesteśmy prześladowani jakimś, jakimś duchowym pesymizmem, który jak pies za nami chodzi i szczeka. Jeśli nie ma w naszym życiu napięcia, jeśli nie ma w naszym życiu tego zmagania, to nie spodziewajmy się, że będzie siła. Siła jest zawsze rezultatem zmagań. Tylko ci, którzy ćwiczą w pocie, walcząc ze swoją słabością, walcząc z ciężarem, tylko ci nabierają sił. Nie spodziewajmy się, że będzie radość. Nie spodziewajmy się, że będzie wiara. Jeśli nasze życie polega tylko na unikaniu wyzwań, unikaniu ofiar, unikaniu cierpienia i szukaniu sobie wygodnej drogi dla naszego życia. Pomyślmy też jeszcze o tym, o naturze tej ofiary, którą Jefta złożył. Po pierwsze, Jefta ofiarował swoją córkę prawdziwemu Bogu. A czyż nie jest tak, że wielu współczesnych rodziców ofiaruje swoje dzieci fałszywym Bogom? Czyż nie jest tak, że wielu rodziców dzisiaj ofiaruje swoje dzieci na ołtarzach lenistwa, świeckich rozrywek, głupoty i ambicji. Jefta ofiarował ciało swojej córki, albo dziewictwo swojej córki. A iluś rodziców dzisiaj zachowuje ciała swoich dzieci ale ofiaruje ich duszę Bożką tego świata. Jefta ofiarował swoją córkę w swej ignorancji, ale jednocześnie mając, jak już powiedzieliśmy, dobre, szczere przekonania. Czy takie dobre, szczere przekonania towarzyszą dzisiaj tym rodzicom, którzy ofiarują swoje dusze, swoich dzieci na tych świeckich, na, na, na ołtarzach tego świata, tym fałszywym bóstwom? Czy nie robią tego często po prostu z wygody? Z zaniedbania? Z tego, że dla nich są ważniejsze inne sprawy niż ich dzieci? Czy nie robią czasami tego z takiej chęci po prostu uniknięcia konfliktów i problemów i gotowości machnięcia ręką nie. niż teraz zmagania się z ich dziećmi z innymi, którzy stoją za nimi i którzy chcą bronić tak zwanych ich racji. Jakże często Wielu, wielu, w sercach wielu rodziców, którzy patrzą na drogę, którą dzieci obierają, drogę tego świata. Jest jedynie troska o to, żeby jakoś im życie się dobrze układało, żeby mieli dobrą pracę, żeby sobie jakoś życie rodzinne poukładali. Jak gdyby tylko, tylko te rzeczy się liczą, a nie ma jakiegoś poczucia głębokiego cierpienia i żalu, myśląc o ich duchowej tragedii. O ich duchowej zagładzie. Jefta poświęcił swoją córkę, ale jak widzieliśmy z wielkim bólem, z wielkim cierpieniem, z wielkim żalem. Ale obawiam się, że wielu współczesnych rodziców nie odczuwa żadnego żalu, ani żadnego, żadnych wyrzutów sumienia, ofiarując swoje dzieci na tych ołtarzach tego świata. Są po prostu obojętne. Nikogo z Was tutaj nie chcę oskarżać, ani siebie samego. Wiem, że bycie rodzicem nie jest łatwo sprawa. Wiem, że y, jest masę sytuacji, w których ciężko jest wiedzieć, co jest dobrze zrobić. Jest masę sytuacji, w których jako rodzice dzisiaj y, Mamy przeciwko sobie tyle różnych czynników. Ale wiem, że nie chcę być w gronie takich rodziców, którzy mieliby uświęcić duszę moich dzieci na ołtarzach tego świata. Ale chcę walczyć za moimi dziećmi raczej wolałbym, żeby one życie straciły. A zyskały dusze, I żebym miał zachować ich życie, miał pomóc im żyć sobie wygodniej, żyć sobie bez cierpienia i bez prześladowań i bez presji swoich kolegów i koleżanek. Za cenę ich duszy. To jest coś, o czym musimy myśleć teraz rodzice. Za jaką cenę zyskasz ten spokój? Za jaką cenę? widzimy, kiedy Jefta był gotów złożyć tę ofiarę ze swojej córki, na czymkolwiek ona polegała, to widzimy, że cały naród był tym przejęty, że stało się to swego rodzaju narodowym zwyczajem corocznym w Izraelu, aby wspominać to, co się wydarzyło. A więc, chociaż była to jego bardzo osobista sprawa i chociaż dotykało to jego rodziny, to widzimy, że była to na tyle ważka kwestia, na tyle to coś tam wydarzyło, było na tyle mocne, że ludzie postanowili co roku to wspominać. Myślę, że byłoby trudno znaleźć w jakimkolwiek wieku i między jakimikolwiek ludźmi lepszy przykład samozaparcia się i samopoświęcenia się niż to, jakie widzimy w córce Gieftyk i jej postać w tej historii wydaje się taką marginalną i tylko w kilku wierszach. Jefta jest tutaj bohaterem całej, całej tej historii. Ale pomyślmy na chwilę o jego córce. Jeśli był dzień, w którym jej przyszłość, jej radość, jej, jej szczęście osiągnęło zenitu to myślę, że był to ten dzień kiedy jej tata wracał z tej wielkiej bitwy kiedy jak czytaliśmy, ona wyszła na jego spotkanie ze śpiewem, z tańcem dlaczego? dlatego, że nadszedł ten wielki dzień na który tak długo czekali kiedy po tej osiemnastoletniej nocy bycia w niewoli bycia prześladowanymi, bycia pod presją amunitów, nadszedł dzień wolności. My tylko nie znamy. Może niektórzy z Was pamiętają te czasy, kiedy Polska odzyskała wolność i wiecie, jaka to była radość, jakie szczęście. Ale ja to tylko znam z historii, z książek. Nie żyłem pod okupacją, nie żyłem pod, pod niewolą innego narodu, nie żyłem w strachu wyjścia na ulicę. Nie znam tej rzeczy. Ale tutaj są między nami starsze osoby, które to znają. Które wiedzą Które są w stanie lepiej niż my utożsamić się z tym Co, co wtedy Izraelici przeżywali Kiedy amoniści zostali Zdruzgotani, przepędzeni i była znowu wolność. Znowu mogli żyć. Znowu mogli spokojnie się cieszyć. Znowu mogli świętować swojego Boga. Znowu mogli być wolni. Nie musieli patrzeć, że ktoś przyjdzie i zabierze im wszystko z domu. Że ich wypędzi bez słowa. I nie ma do kogo się zwrócić. Nie ma gdzie szukać pomocy. Nikt ci nie pomoże. To był wielki dzień. To była radość. To było szczęście cały z ramy i wszyscy się cieszyli. A ja, o ileż bardziej ta jego córka musiała się cieszyć. Bo to jej tata był na czele tego wszystkiego. To on był tym, w którym ludzie upatrywali zwycięzcę. I ona z tą radością, z tym szczęściem, z tym wyobrażeniem teraz się dopiero zaczyna życie. Teraz będzie życie. Teraz wolność. Ona wybiega z tą radością na spotkanie swojego Ojca. I w tym momencie tej radości, tak. tej, tego, tych, tych jej marzeń, tego wszystkiego, co teraz będzie, słyszę od Ojca swojego takie słowa. Złożyłem ślub Panu i nie mogę się wycofać. Zobaczcie. Jak, jak zareagowalibyśmy na, na coś takiego? Kiedy w jednej chwili te wszystkie nasze wyobrażenia, to wszystko, wiecie, co żeśmy sobie myśleli, teraz nas czeka, to wszystko jest skreślone przez jakieś jego ślubowanie, przez jego słowa. Przez to, że on e, e, nie, nie, nie zastanowił się, nie rozważył nie, nie, nasze życie teraz położył na szali, nie wiedząc, że to będzie nasze życie, ale teraz przychodzi mi za to zapłacić. Teraz ja mam być złożona na ofiarę, albo ja mam pozostać Pana do końca życia i nie mam, nie mam mieć rodziny, nie mam mieć normalnego domu. Zobaczcie, że w jej słowach, które są zapisane w piśmie, nie ma ani nawet cienia, żadnej nagany dla swojego ojca, żadnej jakiejś wymówki dla swojego ojca, żadnego protestu wobec tego, nic z tych rzeczy. Ale ona, kiedy usłyszała te słowa, rzekła do niego, Ojcze mój, skoro złożyłeś ślub Panu, uczyń ze mną, jak ślubowałeś, gdy Pan sprawił, że wziąłeś pomstę na Twoich wrogach, na Amonitach. Popatrzcie, jakie serce miała ta dziewczyna. Jaką. Jakie było jej nastawienie wobec własnego życia i ofiary, jaką teraz ona ma ponieść, w kontekście, czy w kontraście do tego zwycięstwa, które Bóg mu dał nad Amonitami. W kontekście tej wolności, która teraz stanie się udziałem tego kraju. Ta dziewczyna nie miała łatwego życia. Jeśli pamiętacie nasze rozważanie sprzed kilku tygodni, Jefta był wygnańcem. Jefta żył na wygnaniu z bandą rabusiów. I ona w takim obozie się wychowywała. Ona wśród takich ludzi się wychowywała. Ona nie miała takiego dzieciństwa, jakie wielu z nas miało, czy dzisiaj ma. Ale ona była córką Benkarta, przepędzonego z własnego domu i z własnego kraju. I żyła z bandą zbójców. I w jaki sposób? W takich okolicznościach. Miała takie serce. Że kiedy przyszło jej położyć swoje życie i swoją przyszłość, ona bez słowa powiedział ojcze, jeśli tak ślubowałeś, jeśli tak przed Bogiem powiedziałeś, nie tak będzie. I żadnej nagamy. On mi coś mówi, wiecie? I to mi, to, to jest nagano dla mnie. Kiedy mój ojciec niebiański ode mnie czegoś oczekuje, a ja zaczynam to kwestionować, a ja zaczynam mówić o moich racjach, a ja zaczynam mówić o tym, że to może mnie zbyt dużo kosztować, że ja nie jestem gotów na to czy na tamto. Myślę, że jej postawa dla każdego z nas powinna być naganą wobec naszego egoizmu i wobec naszego kurczowego trzymania się swoich racji i tego, co nam się wydaje, że do nas należy. Zamiast po prostu poddania się Ojcu. Zamiast pokornego, posłusznego się, temu, co ona też wierzyła, że było słuszne. Widzicie, musimy na to w ten sposób patrzeć. Jeżeli popatrzymy na to z naszej dzisiejszej, naszego dzisiejszego poznania i z naszej dzisiejszej perspektywy, to powiemy, to wszystko byłoby sensu. To, była, to, to jest jedna wielka tragedia i to była wielka tragedia. Ale musimy też spróbować przynajmniej spojrzeć na to z ich perspektywy. Z tego, co oni rozumieli i z tego, jakie było ich poznanie. I w ich mniemaniu to było słuszne. W ich mniemaniu to było coś, co Bogu się miało podobać. W ich mniemaniu to było coś, co było wypełnieniem słowa, które było dane Bogu. I w tym sensie, patrząc tylko z tej perspektywy, to dla mnie jest wyzwanie. Czy ja jestem gotów na poświęcenie swojego życia, swojego zdrowia, swoich pieniędzy, swoich talentów? Aby uczynić to, co wierzę, że jest słuszne. Aby uczynić to, co wiem, jestem przekonany, że Ojciec ode mnie tego oczekuje i tego wymaga. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, kochany panie. Pomóż, abyśmy dołączyli do grona tych duchowych dzieci córki Efty chociaż nie miała potomstwa nie miała tych ziemskich dzieci swojego ciała tu wierzę, że na przestrzeni wszystkich wieków mogła i miała i ma wiele duchowego potomstwa tych, którzy Idąc za jej przykładem posłuszeństwa i pokory i poświęcenia, była gotowa poddać się woli Ojca. Nie wiedząc dokładnie, nie rozumiejąc jak jesteś w stanie, Boże, powrócić ku dobremu. Tak jak myślę o tych drużbach, które z nią poszły i razem z nią opłakiwały jej dziedzictwo. I o tym później, jak opowiadało o tym swoim dzieciom, jakie musiało to na niej wywrzeć wrażenie. Ilu z nich zostało zainspirowanych do posłuszeństwa i poddania się jej gorliwości. Obie dzisiaj dla nas, Panie, to rozważanie przyniosło takie otrzeźwienie i uświadomienie sobie, że nasze życie na tej ziemi jest krótkie. I że jesteśmy tylko prochem że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy i że jak ta poranna mgła staniemy rozwiani i wszelkie nasze ziemskie dzieła swego dnia się rozpadną i przeminą I daj Panie abyśmy mieli właściwą perspektywę na nasze życie aby nie trzymać go kurczowo, aby nie według modły tego świata nie zabiegać o to życie. Aby w konsekwencji narazić się na utratę naszego duchowego życia i zatracić życie naszych dzieci. I zamiast być, zamiast być pomostem dla innych wokół ku poznaniu Ciebie, stać się kamieniem obrazy. prosimy kochany Panie prosimy daj nam stać mocno na gruncie prawdy daj nam właściwe zrozumienie i poznanie Twojego słowa i Twoich dróg które nam objawiłeś I niechaj Twój Święty Duch rozpala nasze serca abyśmy nie byli zimnymi ortodoksami dyskutantami Twojego słowa ale tymi których serca płoną dla Ciebie Tymi, którzy nie, nie, nie będą się wzdrygać przed jakąkolwiek ofiarą, jakimkolwiek poświęceniem, jeśli od nas ich zażądasz. Ale goto, będziemy gotowi, będziemy chętni, będziemy z radością to czynili. Wiedząc, że jest większy cel. Wiedząc, że jest coś daleko, daleko większego niż nasze tutaj doczesne życie. I nasza wygoda, i nasza przyjemność, i nasz dostatek, i cokolwiek tutaj sobie cenimy. Prosimy, kochamy Panie, prosimy, wyżej to w naszych sercach. I pomóż nam, pomóż nam żyć. Pomóż nam, Panie, tak żyć. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.